Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, Niezależna audycja internetowa. Góral z tej strony. Koniec lutego 2010. Znajdujemy się w Ale Max House. W tym miejscu już nie jeden odcinek podnośnika został nagrany, a dzisiaj odcinek żeglarski. Odcinek o żeglowaniu po Grenadynach. Spotykamy się z Agnieszką, z Grubym i z Dawidem. Gruby ma na imię Krzysiek i porozmawiamy, posłuchamy o tym, jak Pływa się po Grenadyna, a Grenadyny to są wyspy na Karaibach. Karaiby, piękne miejsce, zapraszamy do słuchania podnośnie. No, Witam wszystkich, tu mówi Gruby, halo, halo. Ponownie będziemy opowiadać o naszych wycieczkach na Karaibach. Tym razem Grenadyny, tak się mówi Grenadyny. Tym razem Grenadyny, nie, nie BWI już, troszkę inne żeglowanie, troszkę inne miejsce na Karaibach. Przecież będzie bardzo ciekawa historia, parę mamy do powiedzenia. Witam, witam. Dawid tutaj z tej strony. I tak, Grenadyny. Grenadyny, jak to się zaczęło? Jak zwykle po ostatnich wyspach dziewiczych w przeciągu paru tylko miesięcy mówimy... Absolutnie musimy wracać tam od razu, natychmiast i chyba już w e, lipiec. Mieliśmy wymyślone, że Grenadyny będą następnym e, miejscem, gdzie pojedziemy. I co? W sierpniu było wszystko załatwione, bilety kupione, wszystko wymyślone. Plan zrobiony na styczeń i w styczniu żeśmy wyruszyli na, na, na, na wyjazd wielki lot przez Barbados przez JetBlue do Barbados, Barbados z lokalnymi liniami Liat fajna tam e, taka taksówka lotnicza w sumie i do e, St Vincent e, żeśmy dolecieli szybką taksówką z panem, który był bardzo pomocny w różnych w różnych tam sprawach e, takich i innych żeśmy dolecieli do, dojechali szybko do, tej, do, do portu, gdzie czekał na nas piękny, piękny, piękny katamaran. E, jeszcze jeszcze na, na parę dni przed... Za, a, witam, witam, to Agnieszka. E, kolejna część wywiadu z nami, tym razem pod tytułem San Vincent i Grenadiny. E, Dawid zaczął opowiadać, znaczy skończył opowiadać w momencie, jak wylądowaliśmy w Marinie. Marina była przepiękna, e, strasznie zadbana, niesamowicie urokliwa e, i ja myślę, że to było tak trochę na zmyłkę, ponieważ łódka jaką dostaliśmy, e, no cóż, porównując z, z BVI, to, to była totalna porażka. Na tej łódce mało co działało, a właściwie wszystko się psuło, <laughs> ale jak to, jak to mówili nasi e, towarzysze wyprawy, to było all inclusive tak po prostu musiało być. Agnieszka zdecydowanie przesadza, łódka była zarąbista, wspaniała łódka, wielka, 46 stóp, takie drobne jakieś tam były sterki, nic tam nie było takiego poważnego. No nie no, fakt faktem, po odpaleniu łódki, już, już po, po całym tym, um, jak to się nazywa, um, po całym briefingu, który mieliśmy z człowiekiem odpowiedzialnym za briefing tam lokalnym, okazało się, że nie działa, nie, coś zaczął piszczeć, nie? I chwała Bogu, zauważyliśmy, że się świeci światełko, że jeden z silników po prostu nie ma oleju. No więc szybko zawołaliśmy lokalnego mechanika, który oszacował w ciągu półtorej godziny, że w misce olejowej znajduje się dziura wielkości kilku milimetrów, którą trzeba było załatać. To też oczywiście to sprawa bardzo poważna, więc odholowaliśmy się do najbliższej kei, pozostaliśmy na bojce. No i lokalny mechanik, który ten silnik wyciągnął. Znaczy podniósł właściwie na falę ten silnik, jakoś tam odkręcili tą miskę, zabrali ją, niby załatali dziurę, no i tak jak już ciemno się robiło, no to byli niby, że e, dan z tym wszystkim. No ale niestety, potem odpalamy znowu silnik, bo Jarek y, jako kapitan bardzo dobrze chciał sprawdzić po prostu, czy ten silnik jednak działa i stwierdził że go zostawię na chwilę włączonego. No i potem okazało się, że silnika co, jak było? nie mogliśmy wyłączyć, nie? No, czyli super, silnik chodził, ale już na zawsze po prostu. No. Więc mechanik już po ciemku z latarką na pontonie przypłynął do nas i zaczął naprawiać ten silnik, nie? No i naprawiał sobie ten silnik, naprawiał, no i w ciągu trzech godzin po wymieniu jakiejś części z innych łódek powyciągał. No. Tak, no. I w końcu cały w smaży o godzinie dziesiątej chyba wieczorem wychodzi z tej dziury po prostu. I wchodzi kolega Remek, nasz po prostu genialny. Wchodzi i w ciągu trzech sekund naprawia po prostu silnik. Polegały na podłączeniu wiszącego luzem kabelka, generali, którego mechanik lokalny nie zauważył dziwnym trafem. No i tak właśnie straciliśmy jeden dzień, zamiast pływać, żeglować, dostaliśmy sobie. też bardzo przyjemnie spędziliśmy czas. Pomysł, pomysł na wyprawę zrodził się jako konsekwencja poprzedniej wyprawy na BVI, co, o czym można posłuchać w jednym z poprzednich odcinków. No i po prostu tak nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że nie ma co tutaj co dużo zwlekać i, i trzeba zorganizować kolejną wyprawę. I Jako, że stwierdziliśmy, że troszkę było mało, nie wiem, kto, kto wyszedł z grenadynami. Jarek. Jarek. Jarek wiedział, że grenadymy no bardziej żeglarskie, gdyż odległości między wyspami są dużo większe, więc padło na, na grenadyny i i na te grenadyny już byliśmy właściwie gotowi w sierpniu, nie? Tak jak Dawid mówił. Mieliśmy bilety, wszystko zaklepane i no, prosta sprawa, no i to jest uzależniające bardzo, jak się już tam raz pojedzie, to jest po prostu jak narkotyk. Trzeba wracać cały czas, no bo jest to, to jest miejsca bajkowo po prostu piękne i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Aha, no to takie logistyczne troszkę sprawy, jeśli chodzi o wyjazd. Żeśmy wzięli katamaran z Barefoot Charters, to jest taka firma, która ma na St. Vincent jedno, jedno miejsce gdzieś tam na, na BVI też. Wyszedł katamaran za około 6, coś tysięcy na pięć hakiem, pięć hakiem powiedzmy. Na, było nas 10 osób wszyscy ta, ta sama załoga co z poprzedniej wyprawy z jedną tylko zmianą niestety nikt jakoś nie chciał zrezygnować z tej imprezy, więc wszyscy co byli na, na Wyspach Dziewiczych również pojechali na tą wyprawę z tylko jedną różnicą, że Britney się nie zdecydowała jechać i Remka Żona pojechała tym razem, więc znowu 10 osób było a w lot do, do Saint Vincent razem wziął chyba jakieś 500 dolarów, łódka znowu była jakieś chyba 600 na osobę, coś takiego. Także około 1000 powiedzmy na, na, na, sam, na samo przyjechanie tam i, i na łódkę. Jak już się dostali do, do, do portu tam, pierwsza rzecz rzeczywiście to jest zakupy. To jest najbardziej męcząca rzecz, ale niestety niezbędna, bo wszyscy musimy jeść. Więc żeśmy wysłali parę osób do, do, do supermarketu lokalnego tam, gdzie parę dziewczyn prawie zostało zrobionych w konia, żeby kupić dwie pomarańcze za 90 dolarów amerykańskich Jakieś tam pierdoły, różne rzeczy. Trzeba uważać po prostu na, na, na ludzi, bo oni po prostu wiedzą, że przyjeżdżają z różnych krajów i sobie żądają takie głupie ceny, że się w pale nie mieści. No ale supermarket jako tako jest okej, okay, można zrobić tam wszystkie zakupy, a kolega, taksówkarz, wozi tam i z powrotem za dosyć przystępne ceny, tam chyba 5 dolarów od osoby wyszło. Okej, okay, czyli lot jest, wzięliśmy JetBlue z Nowego Jorku do Barbados, około 45 5 godzin, coś takiego w Barbados wysiąść, przesiadka jest bardzo bardzo dobra, bo właściwie się wychodzi tylko na piechotkę trzeba polecieć do takiego lokalnego do, do lokalnego lotniska zaraz obok który wygląda właściwie jak port główny w Warszawie <głos> i tam i, i przez paru, paru, parę przemieszań jest, różne takie kolejki i tak dalej, trzeba się zauważyć gdzie ten liat jest Aliad to jest taka lokalna linia lotnicza tam, karaibska, która lata właściwie jak taksówki od jednej wyspy do drugiej, więc stoi się w kolejce przez chwilkę i to w sumie szybko idzie i na Aliad się wsiada i takim bardzo malutkim samolotem, ile tam było, 16 osób może w całym samolocie, jest łazienka przynajmniej, no była. I, ten, i Także tą, tym malutkim samolocikiem się leci jakieś 45 minut na St. Vincent, gdzie się ląduje na koło Kingstown i stamtąd taksówka jest 15 minut do, do portu e, Blue Lagoon. Tak, Blue Lagoon się nazywa port, gdzie właśnie był nasz, nasz katamaran, koleżanka. Nie, nie, ja to chciałam jeszcze wtrącić, skoro już jesteśmy zeszliśmy do tematu Barbados i przesiadki. Mieliśmy taki śmieszny dla na nas incydent, ale miałem się krzyk przychodził prawy i miał na sobie spodenki Moro. Nieważne, w którą stronę, ale to działo się na Barbados. I Generalnie to jest taka, że cywile nie mogą chodzić na Barbados w, w barwach mono, ponieważ są tu barwy zarezerwowane dla armii tylko i wyłącznie. Także no, niestety mógł, musiał, został zmuszony do przebrania się w swoje mokre i śmierdzące z tych lizną po tygodniowym pobycie na łódce innych spodęgach. I to było mało przyjemne. No, ale taka rzeczywistość. Już właśnie, jak żeśmy wszystko Zaczynali planować to oczywiście na 10 osób. Znowu my, musieliśmy mieć podobną łódkę jak na, na, na wcześniejszym wyjeździe, więc e, wzięliśmy sobie 46-stopowy katamaran. Cztery miał cztery kajuty. Każda kajuta ma swoją łazienkę, bardzo wygodnie w sumie. Na 10 osób to było akurat. W sumie można było jeszcze dwie osoby, tam było w sumie lepiej rozwiązanie niż, nawet było lepsze rozwiązanie niż ta nowsza łódka, co mieliśmy na, na wyspach Dziewiczych, ale bardzo wygodnie nam się tam pływało i spokojnie jeszcze dwie dodatkowe osoby byśmy mogli zmieścić, co chcieliśmy zrobić, ale jak żeśmy rozmawiali z, z ludźmi tam z tej, z tej, z tej, z tej maryny, to niestety w, z powodu ubezpieczenia nie dało rady nikogoś wcisnąć. Mimo, że ludzie się przez drzwi i okna pchali, żeby jeszcze z nami popłynąć. Za co naprawdę było nam bardzo przykro, bo chcieliśmy wziąć kogoś, ale no nie dało rady. Wyjechaliśmy, wyjechaliśmy 2000 roku pańskiego 10. Eee, tydzień po sylwestrze, jakiś 8-9 styczeń był to, czyli generalnie druga połowa stycznia dokładnie w drugiej połowie stycznia. Tak, 2010 roku, czyli tego roku bieżącego pańskiego. No i tak, i jest to pora, w której wieją tak zwane wiatry, Christmas winds na nie mówią, czyli jest to dwa tygodnie, dwa tygodnie w roku, dwa tygodnie znaczy w czasie tego właśnie sezonu, gdzie yy, pogoda jest gorsza niż pozostałym, dlatego nawet łódka jest tańsza przez te dwa tygodnie, czyli między połową, tak, między połową stycznia, a początkiem tam chyba jeszcze pierwszy tydzień lutego, gdzie po prostu więcej deszczu pada i jest pogoda, wiesz, no gorsza po prostu, nie? Tak, tak to wygląda. Dlatego też mniej zapłaciliśmy. Troszeczkę jakkolwiek nie narzekaliśmy kompletnie y, na pogodę. Generalnie y, ta, ta, ta pora na wyjazd na Karaibę jest najlepsza, ponieważ nie ma... nie ma, Pogoda jest dużo lepsza, no mniej jest deszczu, mniej, mniej opadów różnego rodzaju jest to po prostu sezon, sezon dla żeglazi dany, większe szanse na słońce, żadnych tam huraganów nie ma i tak dalej. Praktycznie jest to naprawdę smooth sailing. Wiatry wieją tam zawsze, także jest bardzo przyjemnie. E, to ja może troszeczkę porównam e, warunki żeglarskie na BVI i, i na Grandinach. E, no więc tak... E, BVI to jest dobre miejsce na taką pierwszą wyprawę na Karaiby, ponieważ jest takie strasznie spokojne, relaksujące. E, takie, takie delikatne wieterki tak naprawdę i nic nic, żadna groźna fala nie, nie atakuje łódki. Natomiast Grenadiny to już jest to już jest naprawdę in, inne klasy żeglarstwo. Są stałe mocne wiatry. Jest fala oceaniczna. Ona to, to, to po prostu doprowadziło do tego, że cztery osoby zapadły na tą tak zwaną chorobę morską. I niestety, nie, nie, nie. <laughs> do, dokładnie, jeszcze dokładnie. połowę wycieczki spędzili w, w bardzo średnich warunkach pod pokładem, cierpiąc w katusze, tak, w pozycji horyzontalnej, dokładnie. Także, także jeżeli ktoś, kto nie miał doświadczenia, który, nie, który kto się nie boją po prostu na łódce, na mocnych wiatrach, problem na pierwszy raz rzucić na grenadiny, to ja bym e, po pierwsze radziła katamaran, bo mniej was będzie bojało, a po drugie to i tak zastanówcie się nad tym. Ponieważ te wiatry rzeczywiście były mocne. Mieliśmy nawet taki jeden dzień pogody dość sztormowej i, i to, już, to, już, no, to już było tak troszeczkę hardkorowo. No, nie ma, nie ma co przesadzać, bo nie było aż tak, no, tak źle. Agnieszka jak zwykle koloryzuje troszeczkę, wiatry wiały, no maksymalnie fakt-faktem mieliśmy tam przez szkwała jakieś może 40 węzłów, ale tak normalnie tam wiaderek sobie wieje kilkanaście węzłów, po prostu 15. Czasem mieliśmy parę dni, że przywiało stałe takie powiedzmy 20 parę węzłów, no i tam jak tam są tak, tak zwane skłole. te skłole to są takie takie, jak chcę powiedzieć, takie szkwały, po prostu lokalne, bo skło to jest szkwał w ogóle chyba, tak? I, i on, je już widać z daleka po prostu, bo on jest, to jest opad deszczu, to jest taka chmura idzie po prostu i po prostu jak się w to wpłynie, no to tam jest opad deszczu, wiatr i inne takie rzeczy, no. Także to nie ma co przesadzać, no. Także no, na, na, chyba najmocniej węglimy, że tam wtedy, jak gdzieś przechodzili ostatni dzień, to Rzeczywiście, między tą Be Bekia wyspą i St. Vincent jest taka cieśnina, się nazywa Bekia Passage chyba. Passage Bekia, czy jakoś tak. W każdym razie, tam nam wiało. <laughs> I tam rzeczywiście, ale nie było jakiś tak źle. Ludzie żegali, no bo tam fala oceaniczna była, także to długa, bardzo przyjemna fala. I na tej fali po prostu niektórym się robiło niedobrze, ale po paru dniach się wszyscy przyzwyczaili i już nie było najmniejszego problemu. Także to była Bachia 46, łódka o nazwie Imagination i chyba ktoś zostawił jeszcze z RPA poprzednią nazwę Durban chyba, nie? Czyli było Durban Imagination tak się nazywała łódka rzeczywiście stan techniczny tej łódki na pierwszy rzut oka wszystko było super zarąbiście, ale potem po prostu drobne rzeczy, a to się opowiemy w trakcie opisywane trasy może, jak to przebiegały poszczególne uszkodzenia <gry> które trzeba było na bieżąco naprawiać E, tak, chłopcy jedzą, a ja będę opowiadać, no więc to, co Wam polecałabym na przyszłość, jeżeli planujecie jakąś ciekawą wyprawę, to e, prowadzić dziennik z podróży, naprawdę super pomysł, to bardziej, że właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy tak naprawdę jesteśmy ile, e, miesiąc po powrocie z Kerejów i próbujemy sobie przypomnieć yy, tak po kolei co się, co się działo i tak dalej no to kiepściutko i gdyby nie ten mój marny dziennik pokładowy, który i tak jest yy, nieuzupełniony o trzy ostatnie dni no to, to byłoby w ogóle jeszcze gorzej także naprawdę to jest bardzo, bardzo dobry pomysł pisać i, i poza tym jest strasznie śmiesznie później to wszystko odczytywać na trzeźwo no więc po jednym dniu straconym na, w porcie niestety przez silnik który nie kooperował i został naprawiony w końcu, nie do końca, co będziemy wiedzieć później. Wypłynęliśmy w końcu rano w na, na, na wschód, na południe. <grych> na południe. A, aha, jeszcze, aha, przepraszam, zanim żeśmy w ogóle wypłynęli, jest a, bardzo dobre spotkanie z, a, z panem, który tam jest a, długo, długo, długo żyjącym, on tam jest kapitanem, Chyba wynajmują go, jak na przykład ktoś nie umie w ogóle e, nic robić w żaglach tak dalej, to można wynająć takiego kapitana, który z Tobą przyjedzie na na, na, taki, na, na łódkę i będzie robił drinki prowadzi łódkę i wszystko tak dalej. Także wszystko jest dosyć takie e, spokojne. Ale ten pan wziął nas na dwugodzinne po prostu przedstawienie całej trasy, wszystkich wysp, jak to wygląda co dobrze zrobić, jaką trasę na to, co mamy, akurat powiedzmy te 8 dni, co, gdzie, skąd dopłynąć, ile mamy czasu na co i tak dalej, co było bardzo pomocne, żeby wiedzieć przed tym, zanim wypłynęliśmy. I tego się w sumie trzyma, trzymaliśmy dosyć, dosyć blisko. Nie, nie, nie ma tak dużo wariacji, które można zrobić, chyba że ktoś by chciał pływać w nocy albo inne takie rzeczy, które, czego właściwie nie można robić z powodów ubezpieczenia. Można robić, ale nie powinno się robić. Nie mówię, żeby robić, ale można robić. Pierwszy przystanek był w Mystique. To jest wyspa, która jest prywatna, kompletnie mieszkają tam różne sławy i tak dalej. Nie jest to zbyt interesujące. Ja bym się tam nie zatrzymywał na drugi raz. Jedynie ciekawe tylko to jest to, żeby iść na drugą stronę wyspy, na Macaroni Beach, jest przepiękna, przepiękna wyspa, naprawdę bardzo pusta i jedna z najpiękniejszych plaż, jakich w życiu widziałem, widzieliśmy wszyscy, żeśmy się bardzo dobrze tam bawili. To jest warte chyba tak na koniec, jeśli się ma ekstra parę godzin i tak dalej, tam można zahaczyć. Stamtąd, aha, jeszcze na przystani tam ponieważ mieliśmy cztery zestawy do nurkowania, 6 zestawów do nurkowania i osiem chętnych i tak dalej, trzeba było wymyślić mniej więcej logistykę z tym jak to zrobić, kto z kim gdzie popłynie żeby się doważyć i różne takie pierdoły, także wzięliśmy sobie tam czas, ponieważ już tam zostaliśmy na całą nocą, myślimy, zrobimy tam przystanek i po prostu będziemy wiedzieć jak co je ma być także wzięliśmy tego bączka i Załadowaliśmy cztery, cztery osoby na raz, popłynęliśmy gdzieś tam, zanurzyliśmy się te głupie 20 stóp i po prostu wiedzieliśmy co i jak ma być, żeby sobie przypomnieć jak to wszystko w ogóle działa, jak maskę zrobić i tak dalej. Także to było pomocne, żeby sobie tak po prostu przypomnieć to wszystko na, na spokojnie, bez większych tam widoków pięknych, ale tak tylko technicznie, żeby wiedzieć co i jak zrobić. No i to był w sumie pierwszy dzień. I na drugi dzień popłynęliśmy do Majro. E, jak to. E, Majro to jest taka jedna chyba z większych wysepek w, w, tym, w, tym, w tym zespole wysp Grenadinach. E, no i no, co tu powiedzieć? Kurczę, Polacy są wszędzie. Wyspa, wyspa licząca 260 60 mieszkańców, jedna Polka Gosia z Warszawy, żona Denisa, który zajmuje się m.in. również mama e, ma Dive Shop i, i takie, jakieś tam rzeczy. E, s, dobra, będę, nie, nie będę się posługiwała moim dziennikiem pokładowym, będę mówiła z pamięci. E, ten wieczór to był jeden z takich najbardziej udanych wieczorów, ponieważ mieliśmy okazję jeść langustę, czyli homara bez tych takich kleszczy z przodu. Mało tego, nie dość, że jedliśmy tę langustę, do której zapadliśmy tylko 25 dolarów do osoby, to jeszcze... Jak się nazywał ten koleś tu bylec? Richard. Richard nam grał na bangosach i kazał tańczyć na plaży i w ogóle było strasznie śmiesznie. Aha, jeszcze poznaliśmy, e, e, znaczy poznaliśmy. Fajną akcją jest, jak wypościsz sobie łódkę, powiesić polską banderkę, ponieważ Anusz widelec podpłynie jakiś inny Polak i, i zagada. I tak było w tym przypadku podpłynęła taka Marta, bardzo sympatyczna młoda laska, która e, na co dzień mieszka na Dominice, ale ma znajomego, który, e, Pascala, to był taki Pascal, taki starszy Francuz, e, był właścicielem, e, to też zdaje się był katamaran, jakiś taki mniejszy. A jak nas słyszycie, to się odezwijcie tak a propos, Marta. Przez górę, bo, bo, bo się wymieniliśmy telefonami, ale coś nie doszło do kogoś i jakoś nie ten, ale gdybyś nas słyszała, to się odezwij. Ja, no więc spotkaliśmy Martę z Pascalem i Patrykiem i, i, i dołączyli. I właśnie oni nam polecili tę langusty Powiedzieli, że jeżeli, jeżeli w ogóle próbować jakiś takich owoców, morza i tak dalej, to tylko langusto i tylko na Majru i rzeczywiście, no jak zobaczyłem na żywotnym było szkoda zwierzęcia, bo takie ładne i tak dalej, ale było takie pyszne, że kurczę, naprawdę warto, warto tej kasy, a, a wieczór był prześmieszny. Nie, no ten wieczór był po prostu niesamowity. To było coś takiego, że Dawid, to my, myśmy pojechali, tak? Myśmy z Dawidem pojechać po widelce, bo tam warunki są bardzo polowe, to znaczy przyrządzą... Generalnie wygląda to tak, że się płaci gościowi kasiorę, on ma po prostu te langusty, pokazuje te... Tak, no nie, oczywiście najpierw zaczyna się, cały proces od tego, że stoimy od razu, jak tylko rzucamy kotwicę, że nie rzuciliśmy tej kotwicy. dopiero co w ogóle stajemy, że coś tam działamy, a już są trzy łódki krążące z różnymi ofertami, no i sobie można wybrać jakąś tam ofertę, można żadnej też nie wybrać. W każdym razie dowiedzieliśmy po, potem, później o tej langusci od Marty, dlatego poszliśmy do Richarda, o którym nam powiedziała Marta. I, Mart, i, I Richard się pokazał nam te langusty, które wyglądały no, niesamowicie, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba je zjeść za sam wygląd. <grym> I ten. I no i tak właśnie to, to wyglądało. I potem na odpowiednią godzinę umówiliśmy się na plaży w takiej budce, jakby zrobionej z jakiś tam palm czy z czegoś tam, nie? Pod daszkiem. Była tam jeszcze grupa Francuzów, była grupa właśnie Marty ze z znajomymi chyba, tak? Byliśmy My generalnie, było nas sporo ludzi, no ale potem się nam powiedzieli, że trzeba sobie przynieść widelce, nie? Więc, czy, nie przepraszam, talerze, talerze że trzeba sobie przynieść, nie? Więc myśmy z Dawidem na dingi pojechali po talerze, już było ciemno. Czyli tam pakujemy te talerze, wszystko, trzeba było jeszcze tam chyba je umyć trochę. I gdzieś tam z brzegu, no jak ktoś się drze strasznie, nie? Gdzieś drze się, co się dzieje, nie? My tak patrzymy, kurde, kradną, zabijają kogoś, łódkę okradają, bo okolica jest dosyć dzika, nie? Nie wiadomo, o co chodzi zupełnie drą się tego, my w ogóle coś się dzieje, tak trochę rozglądamy się a patrzymy, oni się do nas drą, latarkami do nas świecą się łódka tonie czy coś dwóch kolesi zapierdziela na motorówce do nas po prostu, no pełen speed, nie? i tak podpiewamy take some forks too <grywy> czyli generalnie trzeba było wziąć widelce jeszcze i <grywy> chcieli nam o tym przypomnieć, także na no, full service po prostu więc ja jeszcze wzięliśmy 10 sztuk widelców, u nas było 10 osób i... Popłynęliśmy tam z powrotem, po czym właśnie poznaliśmy Richarda, który przedstawił mi się, że słuchaj, będę wam dzisiaj grał na bębnie, a w ogóle jestem najlepszym bębniarzem na wyspie, nie? A ja już wiedziałem, że na wyspie jest 260, 260 osób, no to... Ale z, naprawdę, nie zawiodłem się, Richard po prostu napiercielał bardzo fachowo na tym bębnie, profesjonalizm pełen. W ogóle śpiewał nam piosenki w stylu soka, reggae, potem... Zaciągnął nas do tańca, Wymyślił konkurs tańca, follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Takie coś. co polega na tym, że jedna osoba tańczy, a reszta osób po prostu powtarza te tańce. No i ogólnie no był jeden bęben, jeden go śpiewa, a impreza była jakby było normalnie dyskoteka jakaś no, totalna. Także bardzo przyjemny wieczór. Na wyspie też zwiedziliśmy wyspę. Wyspa ma, posiada jedną taką drogę, która przechodzi z jednej strony wyspy na drugą. Tą drogą jest przyjemny spacer, trzeba spiąć się na górę. Na szczycie góry stoi stary kościół katolicki, ponieważ wyspa jest głównie przez katolików zamieszkana. Kościół jest naprawdę piękny. Dookoła roztacza się widok taki, że stwierdziłem, że jeden chyba z lepszych widoków jakie w życiu w ogóle widziałem. No coś niesamowitego. Pogoda była taka kiepska wtedy, tak trochę tam popadywał. Generalnie był to dzień, że... Jak tam płynęliśmy, to właśnie w tym skolu cały czas płynęliśmy, także byliśmy trochę zmasakrowani jak tam przypłynęliśmy, bo nam trochę tam się tam wymęczyło, wymoczyło. Także na wyspie, a, w ogóle się na wyspie tutaj robiliśmy jedną rzecz. W siatkę graliśmy. <śmiech> I gramy tak w siatkę na tej plaży. <śmiech> na mikrowyspie w ogóle, gdzie z jednej strony widać jeden brzeg, z drugiej strony widać drugi brzeg. <śmiech> Ktoś to stwierdził. My to musimy być naprawdę powaleni, że nawet tu w to siatkę gra. <grafy> Także to jest, to jest to. Także w siateczkę pograliśmy. No i tak. Generalnie staje się tam wszędzie... Tam Nie wiem, czy staliśmy na bojce? Tam, na czym nam staliśmy? Na bojce, czy na kotwice? Najczęściej jesteśmy na Trzeba od razu, przyszłym ludziom, którzy się tam wybierają, odradzam stawanie na bojkach. Bez uprzedniego upewnienia się, że bojka jest dobrym wstańmy, niektóre te bojki to po prostu masakra, jest lepiej niż kotwice rzucić po prostu. Albo dwie. Najlepiej. Albo nawet dwie, jak robili nasi znajomi, którzy byli przed nami. Bo te bojki, niektóre to naprawdę przerdzewiałe, skorodowane w jakieś gówno, czy za przeproszeniem. No i tak, co, co, gdzie dalej popłynęliśmy? No i wracamy do, do tego nurkowania na no Wygląd... Znaczy tak, spodziewałam się nie wiadomo czego. To miało być piękne, piękne rafy, niesamowite kolory, dziwne ryby i tak dalej. Zapłaciliśmy zdaje się, my bez sprzętu, z... myśmy nie mieli sprzętu z Dawidem, płaciliśmy 60 dolarów za Horsheriff. My, my nie mieliśmy sprzętu, płaciliśmy po 60, a każda osoba, która ma sprzęt, płaciła 30 dolarów. Wypływaliśmy Kawałeczek w rafę, przy takiej bojce wyskakiwaliśmy na wody, schodziliśmy przy lince ładnie na dół, na głębokość tam zdaje 60 stóp, 55-60 stóp. No i to po prostu wyglądało tak jak taka pani wyprowadzająca dzieci na spacerek. Płyniemy w jedną stronę rządkiem, wracamy w drugą stronę, wychodzimy do góry. I tak naprawdę to nurkowanie... Ja, się, ja byłam rozczarowana, bo ani nie było jakichś takich mega kolorów, ani... Naprawdę. Prawda jest taka, że później no, nasze ostatnie nurkowanie, które było za darmo, i w ogóle było w miejscu, nie jakimś tam nagłośnionym, które nie ma 10 gwiazdek w skali do 11, i tak dalej, było najładniejszym, i to chodzi, że się w ogóle nie porównuje do, do tamtego nurkowania. Następny dzień z Tobago Case, żeśmy się zaczęli kierować troszkę na zachód, w stronę Union Island, od zachodniej strony. Taka jest fajna tam zatoczka, gdzie żeśmy się zatrzymali. I w sumie wszystko wyglądało przepięknie, Dopywaliśmy do portu, akurat jak był zachód słońca, wszystko wyglądało po prostu bosko i było po prostu boskie. Dopływamy tam oczywiście, wszyscy lokale są oczywiście w swoich szybkich łódkach dookoła nas i proponują nam ryby i różne pierdoły za różne ceny, gdzie w końcu byliśmy zmęczeni. Mieliśmy już troszkę za dużo ryżu do jedzenia, troszkę za dużo tuńczyka z wodą w puszkach i może troszkę za dużo kukurydzy w puszkach i tak dalej, więc my myślimy, że zjemy tego tuńczyka na wyspie, na, na, na brzegu, tam przygotowanego fajnie przez tubylców i pobawimy się troszkę i tak dalej. Wyglądało to wszystko bardzo ładnie, zatoczka przepiękna, tak, dwie takie takie malutkie szaks po prostu z neonami jakimiś tam takimi delikatnymi. Wyglądało to spokojnie, przytulnie i bardzo fajnie, więc powiedzieliśmy gościowi tak, że okej, okay, spokojnie, za 18 dolarów na osobę się zdecydujemy, żeby tam popłynąć chyba na ósmą wieczorem i żeby coś zjeść dobrego, więc pan mówi fajnie, dobra, przyjedźcie tego tamtego, no i wyruszamy e, chyba troszkę gdzieśmy się spóźnili, więc po nas przyjechał nawet, dopływamy tam tym bączkiem siedzimy, przynoszą tą rybę, niby miały być cztery tuńczyki, tak, a w sumie okazało się, że były dwa tak jakoś poporciowane dziwnie e, jakoś tak dziwnie, taka jakaś jakaś, no ciężko, nieprzyjemnie tam było w sumie w końcu i mamy płacić i nagle pan mówi, że myśmy się zgodzili na 180 dolarów od osoby i tak jakoś przepraszam, chyba jednego zera, żeśmy zgubili gdzieś w pewnym momencie ale, ale chyba za 18 jakoś się dał przebłagać także zapłaciliśmy te 18 w sumie w końcu, co było właściwie niewarte no ale a, człowiek uczy się na błędach no i drugiego błędu takiego znowu nie, nie zrobimy myśleliśmy, że będzie jak z Languston no tak, właśnie myśleliśmy, że jak było z Languston ale to było inaczej każda wyspa jest troszkę inaczej każda, każda wyspa ma jakieś tam inne akcenty innych ludzi inne przekręty i tak dalej także trzeba uważać na, na każdym kroku właściwie no ale noc była ok, przeżyliśmy i rano wstaliśmy w, i znowu przy, wyruszyliśmy na południe w stronę Petit Saint Vincent. Na Petit St. Vincent jest o tyle ciekawa sytuacja, że jest tam wysepka jedna, która niby należy do St. Vincent and Grenadines jako kraju legalnie, ale nigdy się nie zgodziła, żeby mieć tam jakieś prawo jakiejś jakieś policji, rządów. I właściwie jest taka piracka wyspa, gdzie są dziwne prawa, gdzie nie ma po prostu cła, nie ma w ogóle żadnych podatków i można tam przyjechać, zrobić zakupy, bardzo dobrze wszystko tanie okupić, jest czysto, ładnie i przyjemnie, nie można zostawać na noc, bo wtedy się wkurzają, tam można mogą złapać wtedy. I jakieś tam problemy robić, ale, ale głównie to jest wszystko na tyle fajnie, że właśnie że można tanio zrobić zakupy i tanio alkohol kupić. Ale potem trzeba właśnie stamtąd uciekać, bo Coast Guard może złapać, a jak Coast Guard złapie, na noc tam się jest, to są jakieś problemy, ale jak jest w dzień, to jest ok. Dziwne, bardzo dziwne układy, ale takie są Karaiby, nigdy, nigdy nie jest właśnie takie... No, Petit Martinique się nazywa wyspa, dziwne układy, ale um, można wszystko to znawigować. Ja tam w ogóle chciałem zostać na tej wyspie, mi się tak tam podobało. Po prostu dzieci ładnie poubierane, czyściutkie, szkoły, wszystko ładnie zorganizowane, w ogóle drogi. To od, od razu wie co się dzieje jak, jak rządu nie ma albo jest minimalny. No. To takie znalazłem potwierdzenie swoich oczekiwań na tej wyspie po prostu. Jakaś tam policja była, wszystko tam było. Po prostu naprawdę coś ci stało tego. Byłem w szoku. Nie? I no, są minimalną jakąś... Tak, tylko, że to jest w takiej małej grupie ludzi. Podejrzewam, że tam za dużo ludzi nie mieszka na takiej wyspie. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć ile. ale... Niewiele ponad tysiąc mieszkańców. No, niewiele nie ponad tysiąc. Ale to sporo nawet. Znaczy, ja bym w ogóle chciała dodać, że e, takie informacje... Oglądnij sobie nasze zdjęcia na, na e, European. Z To my zdjęcie przy znaku właśnie przy znaku informacyjnym na temat Saint Vincent, Petit Saint Vincent. Takie e, no, ciekawe foty na pewno i może, może jak będziecie oglądać i nas słuchać, to bardziej to wszystko odczujecie. Dokładnie. Jest tam, jest, tam, jest tam masa zdjęć. Tak samo z naszego poprzedniego wyjazdu na BVI, też na europeansailorsgroup.com. Jest wszystko elegancko pokazane, także można zobaczyć te piękne krajobrazy. Przynajmniej na zdjęciu, chociaż to oddaje w 10%, ja bym powiedział. A jeszcze tak, jak byliśmy na Union Island, to była ciekawa historia, zrobiliśmy tam zakupy. Generalnie wróciliśmy na drugi dzień na chwilkę na Union Island, tam chcieliśmy wejść w ogóle do takiej mariny, w tym momencie odkryliśmy, że jednak dziura nie została załatana w miejsce olejowej i podczas manewrowania w pobliżu rafy pierdyknął ten silnik. Więc Jarek robił co mógł, walczył tam przy tej rafie, a wiało bardzo mocno. Fali takiej nie było, bo po prostu byliśmy zasłonięci trochę tą rafą, także ten, ale tam napociliśmy się strasznie. W każdym razie tam zostaliśmy na chwilę, zrobiliśmy potrzebne zakupy i spotkałem osobiście, generalnie występiłem papierosa, tak się zaczęło, od człowieka, e, od człowieka, który mieszka tam od 30 lat. Jest to Niemiec, który 30 lat temu na swojej własnej drewnianej łódce przypłynął na Grenadiny, i tak mu się spodobało, że został. I siedział sobie tam i generalnie, jego, generalnie mieszka na wyspie Bekia, a w tym czasie był e, z wizytą na wyspie Union. E, udzielił nam porad co do tego, jak łowić ryby, ponieważ z kolegą Mariuszem usiłowaliśmy usilnie, bardzo się staraliśmy złowić rybę, nic nam się nie udało, ale kolega Niemiec, e, jak mi na imię, czekaj, czek, jak mi na imię, takie krótkie imię, e, jak pies, Obi. Obi. No nie, no, super koleś w ogóle, no. Obi, Obi da, sprzedał nam za 20 dolarów cały sprzęt morski do łowienia ryb ze specjalną rolką na kabestan. Podał nam wszystkie parametry do łowienia po, po danego typu ryby. W tej cenie oczywiście mieściła się specjalna przynęta z ruchomymi oczami, które się wywracały po prostu i emulowały jakiś tam plankton czy coś tam. no Coś niesamowitego. Ale też nic nie złapaliśmy, a obie przynęty zgubiliśmy w ciągu pięciu godzin. Tak, ale to nie jest do końca tak, że nic nie zapali. Znaczy na no nic nie, nie zapali, ale ryba się złapała, bo złapał się nasz kapitan Jarek na tą żyłkę w ostatni dzień. Po centralnie ch haczykiem w rękę i trochę go pewnie bolało. Ale obiego łódka jeszcze to była masakra. Obi zaczął mi o swojej łódce, jaka to jest łódka, że drewniana i tak dalej, że stara, że ma 50 lat. Więc uległem pokusie i skusiłem się, żeby zobaczyć. Dawid też zresztą, I pojechaliśmy. To Dawid niech opowie, jak było na łódce, było obiego. To akurat był taki zwariowany dzień, bo e, jak się ten olej wylał, to trzeba było chodzić po olej, po warzywa, po owoce. Wszyscy byli w różnych miejscach, po bankomatach. E, chyba tym, tym bączkiem robiłem, tam z powrotem, 20 razy. No ale właśnie było tak, w razie, że w tym całym zamęcie Podpływam, żeby odebrać grubego, a gruby sobie siedzi, fajnie, przyjemnie, słuchaj, siedzi i sobie z obim rozmawia, przy piwku, zrelaksowany bardzo, a mi tu pod z czoła leci i tak dalej. No i ale mnie skusił, żeby właśnie podjechać do jego łódki, żeby właśnie ten ekwipunek cały na ryby przy, przy, przywieźć, więc podjechaliśmy pod jego łódkę. I no to znowu tak troszkę może z jakichś takich horrorów sytuacja, nie? Gdzie podpływasz pod łódkę kogoś i na przykład i nie wiadomo co się spodziewać, czy z siekierą wyleci i tak dalej, nie? Ale bo łódka tak wyglądała i była z siekierą ciosana właściwie, nie? Ale, ale nie no, ale żeśmy podpłynęli w sumie na to i obie mówi, że żeby wchodzić tam, zobaczyć tak aż za bardzo był taki, taki żeby tam wejść na tą łódkę, nie? dlatego właśnie tak się zastanawiałem, chyba może nie wchodzi na tą łódkę, nie? ale on bardzo chciał, żebyśmy weszli. No dobrze, ale weszliśmy na tą łódkę do środka, na dół, taki naprawdę coś ciekawego w tym jest, bo zapach łódki w środku, rozstawienie, to drewno, jakoś to tak naprawdę było czuć, czuć, że ta łódka pływała dużo, nie? I tym człowiekiem tam i innymi ludźmi i miała historię i zrobiła naprawdę, naprawdę dużo mil. W środku wyglądała bardzo, bardzo wygodnie. Jeden maszt drewniany. Wszystko było w miarę czyste i tak jakoś naprawdę kto by tam nie poszedł, to by zobaczył, że wow, tam naprawdę można spędzić spokojnie, dużo, dużo czasu i się bawić gdzieś tam na morzu i przeżyć i mieć dobry czas. Bardzo ciekawe e, bardzo ciekawe wspomnienie z tym panem było. No, no, tak Jeszcze o tej łódce powiem, drewniana, drewniany kadłub, masz, masz masz jakiś tam, nie wiem, już nowoczesny, bo to wszystko już jednak ma swoje lata i powymieniane. W środku wszystkie wykończenia drewniane, troszkę rzeźbione, jak na jakimś starym, kurczę, galeonie, czy coś tam. Naprawdę pięknie ta łódka jak wyglądała. Trochę śmierdziało fajkami w środku. Polaków spotkaliśmy całą masę. O, ciekawa anegnota. Jak oni sobie nurkowali, gdzie ja nie nurkuję, bo ze mnie jest ta dupa, nie nurek. No, jeszcze nie nurkowali, nawet a ja relaksowałem się na takiej wysepce małej na Tobago Case, gdzie ta wysepka może miała obwodu z 300 metrów, no, no mikro wysepka. Jest ławeczka i kilka drzew. No ja ja w cieniu tych drzew właśnie leżałem sobie na ławeczce, leżę sobie na tej ławeczce. Wszystko jest super, w cieniu. Obok leży jakiś obcy zupełnie człowiek, murzyn. I nagle słyszę polskie głosy zupełnie, nie? Przekleństwa i tak dalej. Więc tak jedno oko otwieram, patrzę, idzie jakaś grupka, Więc kulturalnie podniosłem dubsko z ławki i mówię dzień dobry. A oni, mogę niecenzuralnie? O kurwa, piętaszek. No. Tak do mnie, no. Po czym przyszli z flaszką, no i się zaczęło. Ale... E, tak, zaczęło się do momentu, że się musiał wracać na łódkę. Ale to akurat też, chwilę z nimi rozmawiałem, to byli Polacy z Polski, bo są Polacy z Polski, Polacy z poza Polski. Ci akurat byli z Polski, to z różnych części Polski. ci po, po, po, podobna ekipa, w sensie, że się zgadują, wybierają miejsce i żeglują. Mm, tak, ja wiem średnia wieku 40 pewnie 50 lat, ale tacy sympatyczni. Wódki dali Krzyśkowi. A, o, nie no nie przesadzaj, nie postarzej ludzi kobiety 18-17. Pozdrowienia dla myszy. A, mysza nie jest, mysza. <laughs> A ty mysza. A na nie że kimś ze mnie byłaś. No. Muszę przyszłość, tak, że Pozdrowienia dla myszy. <laughs> No i tak właśnie spotkaliśmy się tam z kolegami Polakami na tej wyspie, spotkaliśmy kolegów Polaków na... Um, aha, właśnie tym Polakom, właśnie pierwszych, przecież się na tym wyspie, y, okazało się, że na, oni na Cay stanęli, na Union Island, w tej głównej Mary, nie pamiętam nazwy, e, jakieś tam nazwisko. Clifton Harbor jest keja, na której można stanąć i w Clifton Harbor lepiej nie stawać przy kei, ponieważ mieli taki incydent, że im w nocy upierdzili cumę jak spali przy tej kei i potem ich uratowali chcieli za to kasę. Po prostu. No. To znaczy, oczywiście, uratowali ich na niby, ale yy, yy, to było jakoś tak, że im cumkę ucięli, tak? Oni odpłynęli. Yy, oni, oczywiście, już byli przy, przy, przy, przy miejscu, niby, że ratując ich łódkę i żądając kasy za to. No, no Tak to właśnie wyglądało. No. Sztuczna, symulowana cała akcja, no po prostu. Ale generalnie lepiej tam nie stawać na kej i w ogóle lepiej uważać, bo teraz przestępczość bardzo rośnie na Karaibach. O i tak, tak jak Dawid jak opowiadał, byliśmy na Petit, Petit Martinique, wyspie bez rządu i tam właśnie zjawiliśmy się po Union. No a potem, no znaczy tego samego dnia, jeszcze przepłynęliśmy, jak tam 50 metrów, no może troszkę więcej, na drugą na na stronę pod Petit Saint Vincent i tam rzuciliśmy kotwicę. Petistan Vincent Vespa jest też prywatna, jest tylko hotel, na którego prawdopodobnie nikogo w promieniu 40 mil nie stać. Tak jest. I właśnie na Petit Saint Vincent staliśmy i piękny widoczek jest z tej wyspy. Na wyspę wejście za bardzo nie tak, gdyż jest prywatna, także lepiej tam nie wchodźcie, jak będziecie coś tam kombinować. Ale w każdym razie jest piękna plaża, z której jest doskonały widok na zachód słońca, polecam zobaczenia, nic tam więcej nie można robić. Także na następny dzień mieliśmy dłuższe przejście, ponieważ chcieliśmy właśnie z Petit Saint Vincent dopłynąć na wyspę Beckia. Niektórzy twierdzą, że się mówi way. Ale pytałem się lokalnego człowieka, który miał mówić bekia, więc z lokalami bym mówić bekia. Jest to, ile tam było mil? W cium. Generalnie przy założeniu, że nie można pływać w nocy, no to tam. I przy założeniu, że wiatr prosto w twarz, to 30 mil to było sporo, więc już wiedzieliśmy tak, że będzie ciężko płynąć za dnia, bo Katamaran nie za bardzo chce płynąć pod ten wiatr. Katamaran moje oko to miał z 8 lat, 2001. Tak, Katamaran 2001. Także był w dobrym stanie ogólnym kadłub, wszystkie ważne rzeczy były ok ale pierdołki były niestety niedopracowane. Na przykład taka prosta sprawa, ale cholernie niebezpieczna. Podłoga była wyślizgana, podłoga w kokpicie była wyślizgana. Te normalne takie wypustki, które są po prostu zniknęły. I anegdotka Agnieszka opowiada. E, tak, do, do tego stopnia był ten dek śliski, że e, zaczęliśmy prowadzić Olimpiadę poślizgów i mam w dzienniku pokładowym. E, na pierwszym nie miejscu był niedźwiedź, e, 200% e, pe pełnego orła zaliczył. A tam, no, Karinka ma boski wpis, bo ma 40% za dramaturgiczne wygięcie ręki. Generalnie to, to było niebezpieczne, naprawdę. E, było, no, to było miejsce, gdzie nie można było za bardzo na wysoko chodzić, bo kurczę, pełny orzeł gwarantowany plus, no, starać się to jakoś zabezpieczyć to miejsce jakimiś tam szmatami czy czymś, ale to niewiele nie dawało. Generalnie było całkowicie się zgany. Jeżeli bierzecie kilka katamaran, to sobie weźcie jakieś gumowe po prostu rzeczy, nie wiem, przyklejcie to jakoś tam, bo to się można zabić po prostu, a jeszcze jakieś fala i tak dalej, naprawdę bardzo niebezpiecznie się robi. Eee, także... Tak, właśnie, skrobaliśmy się skrobaliśmy się pod wiatr, w silnym wietrze. w sumie, fajnie płynęliśmy przez cały dzień, do wyspy Be Be Be Bekia. Do port Elizabeth. To jest największy port, z tego co mi wiadomo, jedyny taki port, gdzie jakieś tam przypływają kontenerowce i takie różne rzeczy. To jest największy port na tych Grenadynach. I tam właśnie chcieliśmy wejść. No i już sobie chyba udałoby nam się to jeszcze zrobić tak lekko po zachodzie słońca, gdyby nie kolejna awaria. Pierdzie pierdyknęło nam, co na to walnęło wtedy? E, Topenanta nam walnęła. Po prostu topenanty nam pękła, nie całkowicie tylko jakby to, to, to poszycie po tej, po, po tej, tej liny tej topananty po prostu pękło i tylko jakby środek jeszcze trzymał, także wyglądało to tragicznie bo ten bomb ważący, nie wiadomo ile po prostu wisiał jakby na włosku nie było tam żadnego tam teleskopowego obciągacza, nic takiego także wyglądało to tragicznie i w tym samym czasie jeszcze ucho szotowe nam walnęło razem z szeklą ucho szotowe grota nam walnęło Dróg na rogu szotowym, tam szekla po prostu i ucho całe się tam, to, to, to, to, to, to kółko po prostu padło. Więc byliśmy całkowicie pod wiatr do wejścia do mariny. Mieliśmy do, do, do portu właściwie, bo to duży port. Mieliśmy między skałami wejście i mieliśmy, ile mieliśmy? Jeszcze sześć może mi już blisko, no blisko byśmy, Ale po zachodzie nam nie wolno bo pływać, więc... Mieliśmy, do wyboru, mieliśmy jeden spieprzony silnik, także na silniku raczej nie bardzo, bo potem przy manewrach tam jednak silnik był potrzebny, więc Jarek bardzo słusznie zarządził, że będziemy naprawiać to, więc tam wydał odpowiednie komendy. E, ustawiliśmy, tak, no tak, wszystko, wszystko zostało, no, opowiadam, opowiadam, opowiadam. Obudził Remka, obudził Remka, Remek Wylas chyba na bomb, to pamiętam wiszące na włosku. Tak, jakoś tak, to już nie pamiętam. Ustawiliśmy się do fali, tak żeby za bardzo nie bujało, więc spokojnie, a, w, a wiatr był dosyć spokojny. Akurat wtedy tak trochę przycichło, także nie było spokojnie, i udało się to wszystko naprawić w przeciągu do godziny, może byliśmy dan, ale niestety Jarek powiedział, że o, za chwilę zobaczymy ostatni promyk słońca, no i zobaczymy ostatni promyk słońca. Tak. pływy zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę przy, przy, przy planowaniu, jakkolwiek. No, tym bardziej, są te wszystkie rafy, to naprawdę trzeba uważać z tym wszystkim, żeby być przygotowanym do nawigacji. Tam trzeba nawigować generalnie, no bo odległości są dosyć spore i nawet jeśli widać wyspy, to nie, nie zawsze, bo jak się kawałek od już tych tak, no one wystają, ale, ale to naprawdę trzeba nawigować i to dobrze, bo żeby wiedzieć, gdzie się jest. Tak. Generalnie musieliśmy uważać, badać dno, jak to się mówi, czyli przy, przy rzuceniu kotwicy. Nieraz nam się zdarzyło rzucić, rzucić kotwicę nie, nie na piach, tylko jakieś tam nie rafki, nierafki. Po pierwsze, niszczy się rafa, to no, jest oczywiste. Po drugie, jak ta kotwica nie, nie trzyma. I. O, to, dobra, to Dawid będzie opowiadał w takim razie. A, jedna taka była sytuacja, gdzie wpływaliśmy właśnie. Po ciężkim hasowaniu do piątej po południu, wiedzieliśmy, że byliśmy na tyle daleko od tego portu, że nie da rady wpłynąć w, w, w ciągu dnia, więc wiedzieliśmy, że niestety będziemy pływać w nocy. Hasowanie zakończyliśmy przy zachodzie słońca, zrzuciliśmy szmaty, włączyliśmy ten jeden silnik, co mieliśmy, i prosto na światełko się kierowaliśmy. Po chyba półtorej godzinie e, ciężkiej jazdy na, na, na, na niezłych falach dopłynęliśmy do portu, gdzie właśnie w nocy, w bardzo gęstym, w bardzo zagęszczonym porcie, było ciężko rzucić kotwicę. Rzuciliśmy kotwicę w końcu gdzieś tam, między różnymi łódkami i tak dalej. Wielki tankowiec i tak dalej. Jakieś tam różne ciekawe rzeczy były, ale już było późno, więc wszyscy byli tylko. Bardzo przygotowani, żeby ich spać szybko i tak dalej. Gruby nastawił alarm, żeby właśnie było na, na, na dragging, czyli ciągnięcie kotwicy. Tam jakieś ustawienie, że powiedzmy, że jeżeli 20 metrów jest wyciągnięte, że jeżeli ponad 20 metrów wyjdzie poza okręg jakiś tam, to się włącza alarm. Pociśmy spać po czym o pierwszej w nocy nagle zaczęło się i masakra, i dźwięczy wszystko lecą ludzie, ja pierniczę Jarek wylatuje ja gruby, kurde, wszyscy le, patrzymy co się dzieje wyskakujemy na dziób, patrzymy się dookoła relacja jednej łódki do drugiej patrzymy się, kręcimy nagle widzimy, no nie, chyba się przesunęliśmy jednak nie <śmiech> no i tak, co robimy tutaj pierwsza w nocy, ciemno oczywiście nikogo na innych łódkach nie ma decyzja twarda jest nie musimy na ktoś ściągnąć to dziadosło, nie. Silnik jedyny włączamy. Ludzie naprzód zwijają i ten pieprzony, no, <laughs> ten pieprzony łańcuch z kotwicą. <laughs> jeszcze, tak, to trzeba było tam pchać tymi, tymi. Oh, masakra normalnie, ale zwinęliśmy ten łańcuch. Kotwica jest, pływamy dookoła sobie porcie, od pierwszej nad ranem, jak debile, na jednym silniku, a nie, na dwóch, bo trzeba było manewrować, a czyli, z, ale po pięciu minutach ten silnik zaczął piszczeć oczywiście, bo oleju nie było, który wyciekał szybko, więc podwójny, podwójny problem był właściwie z tych stron, ale w końcu żeśmy znaleźli miejsce, w samym wejściu portu zdecydowaliśmy się, że nie mamy już wyjścia, w tym momencie była bardzo późna godzina, nie mamy wyjścia, więc jedyne wejście w porcie, jakie jest, to mówimy: Nie ma co, rzucamy kotwicę tutaj. Czy będzie takowiec w drugi wpływał, czy nie? Nie, nie, nie ma wyjścia, my tu musimy stanąć teraz. Więc rzucamy kotwicę. I, ale niestety mówimy: No cóż, stało się tak, musimy zrobić, musimy zrobić wachty więc uh, ja z Grubym na pierwszą wachtę żeśmy wypadli, była chyba dopiero druga czy trzecia, jak w końcu żeśmy stanęli, reszta poszła spać, z Grubym żeśmy siedzieli i oczywiście to jest to takie omamy nocne, gdzie siedzimy i się patrzymy, czy ten tankowiec się do nas zbliża, czy, czy, czy myśmy się wywrócili na drugą stronę, co się dzieje w ogóle? Dziwne, dziwne rzeczy się w nocy dzieją właśnie, ale dożyliśmy do Piątej, szóstej, gdzie obudziliśmy następnych dwóch wachtowiczów, którzy, opowiem za nich, bo ich tu nie ma, ale oni wybrali sobie tak zwane subwachty, czyli zamiast obydwoje przez godzinę mieć wachtę, to wymyślili, że jeden będzie miał jedną, jedne pół godziny, a drugi mieli dwu, drugie pół godziny. <taki> tak zwane subwachty, co w sumie nie działało, bo obydwaj zaspali <taki> bardzo szybko. <taki> ale tak, Gruby nie spał, bo Gruby miał, Gruby był na, na, na chodzie bardzo szybkim. A, także, ale przeżyliśmy całą noc do rana i no, teraz możemy wesoło wspominać bo nie wbiliśmy się kadłubem w inną łódkę w sumie. Co jest plusem. bo generalnie, no tak jak trzeci raz już... Mówi Agnieszka, odpowiedzialna za z niedźwiedziem wraz za rozpoznawanie świateł, bojek i namierników. E, o, tak, jest. siedzieliśmy z niedźwiedziem na dziobie i ze szperaczami w, na głowach, a nie w rękach, bo mieliśmy tylko małe takie czołówki, lornetki, nic poważnego. I zgadywaliśmy, czy to światło przed nami to jest to, które powinno być zgodnie z mapą białe, e, w, w, w, tam 180 e, stopni kąt światła, czy coś tam, coś tam. Generalnie przejeźdźmy jakieś tam, e, jedno takie mocniejsze światło, stwierdziliśmy, że to jest to zgodne z mapą, że to jest to światło, które, którego jeżeli trzymamy się płyniemy na wprost, nie wpieprzymy się w żadną rafę, w żadne skały. No co, że rano okazało się, że to był taki gigantyczny po prostu prom, żadnych świateł tych nawigacyjnych nie było, a jak były, a jak były to były może z 5 lat temu czy 20 lat temu jeżeli chodzi o takie rzeczy, to naprawdę kurczę, oni tam za bardzo jeżeli nie dbają, jeżeli jakiś statek wpadnie, kurde w, w znak, jakąś w kardynałkę, no to trudno zostaje jedna, zostaje, zostaje dwie jedna w ogóle może i nie być, oni na to nie, na to nie dbają także trzeba strasznie uważać na to, jak się płynie. Dobrze, że skały były w miarę oznakowane. <laughs> ale naprawdę było takie wrażenie, że te skały, te góry po bloku, to było takie skaliste góry, pionowe brzegi, takie klify. Jak już się w nocy, się to wydaje strasznie wielkie. A w nocy, jak słońce już wstało i tak dalej, to, to im jaśniej się robiło, tym wyraźniej było, widać, że to takie wszystko małe jest. Taki tłok na tej, na tej Marii w tym porcie nie był też taki duży jakby. No. tam ale... Była przygoda, była przygoda. Góral właśnie wyciągnął niezidenty, niezidentyfikowany obiekt. Co to jest góral? Skąd szybko wyciągnął. Distress Signal wyciągnął tutaj góral. A, dobra, dobra. A, na wyspie zwanej Beckia lub Backway spędziliśmy dzień. I na kolejną noc też tam spędziliśmy, ale już na, znaleźliśmy sobie fajne kotwicowisko. A nawet bojkę nam się udało znaleźć w bardzo fachowym stanie. Oczywiście, jeszcze nadmienię, że tej nocy, gdzie tam staliśmy, te wachy, i tak dalej, to jest tam wiatr taki schodzący z gór, co chwilę w mocnych szkwałach, który tam, no tak no 30 powiedzmy, nie? Także nie było to dobre kotwicowisko. Tak nas darło, że nie dziwne, że nas zdarło. A jeszcze w książce pisało, że dno im bliżej środka, tym jest bardziej błotniste, a myśmy nie mieli wyjścia, musieliśmy stanąć na środku, bo po prostu z boku było wszystko zajęte taki tłok totalny, więc po tym błocie nas ciągnęło. Na łódce tym razem nie było plazmy, ale każda kabina z wszystkich czterech miała swój kibel. Tak, ale generalnie no, no to było o wiele mniej sprawna. Pompy trochę nie działały. Nie można było brać przysznica w łazience, ponieważ ten odpływ nie, nie, nie był zatkany, czy coś takiego nie działał. Gaz nam przeciekał. Na łódce trzeba było wyłączyć dwa kurki dochodzące gazu. Nie było mikrofalówki, no ale bez tego przeżyjemy. Eee, no generalnie była szkoda łódki tak naprawdę, bo ona byłaby fajna, ale była naprawdę zaniedbana. Ta łódka jest fajna, jest rewelacyjna łódka, tylko że po prostu takie pierdoły i w sumie nawet niebezpieczne miejscami pierdoły, są bardzo zaniedbane. Także jeżeli bierzecie łódkę z Barefoot Charters, to jest fajna łódka, ale Aha. przygotujcie się na niespodzianki takie drobne. Następnego dnia po wypłyń a jeszcze ja na że zapoznałem się ze wszystkimi lokalami w czasie, że kiedy inni nurkowali, ja nawiązywałem kontakty towarzyskie. Nawiązywałem kontakty towarzyskie ze wszystkimi okolicznymi żulami. Którzy sobie są mieli, no. Jeden z jest. A i bardzo ważna rzecz, niedźwiedź miał śpiwór. Powtarzam, niedźwiedź miał śpiwór. Niedźwiedź miał śpiwór. Over. A jeszcze tak, ciekawy jestem jednej rzeczy, bo jak właśnie tylko jak wypłynęliśmy z San Vincent, płynęliśmy na Majru, to na radio od razu zaczęliśmy słyszeć. Pogoda była zła, padał deszcz, kropił. Znaczy zła. No super była pogoda. Słuchać było na radio Polaków wołających szpital. Jeżeli słyszą to, to mam to nadzieję, znaczy, że żyli. to znaczy, że. Żyli. Niestety nie odpowiadali na nasze. Yy, wołania. Krzysiek nam to przedłuża historię, a jeszcze dużo ciekawych rzeczy przed nami. Generalnie opuściliśmy Bekię, yy, popłynęliśmy w kierunku już St. Vincent. Yy. Mieliśmy w planach, chcieliśmy, w tym, tym razem musieliśmy zrobić więcej rzeczy niż tylko siedzenie na ulicy, czyli mieliśmy w głowie albo jakiś hiking do wodospadów, albo yy, nie wiem, jakieś tam dżungle, albo coś, po, jakieś miasteczka, żeby zrobić coś więcej niż tylko siedzieć na ulicy, żeby coś zobaczyć, bo tego nie mieliśmy ostatnio właśnie na BVI, no, i zdaje się, że niedźwiedź wymyślił, żebyśmy uderzyli na, do Walibu -E Bay, czy beach, nie pamiętam, to się -E Bay to jest miejsce, w którym były ukręcone Piraci z Karaibów ta druga część Deadman's Chest. I kurczę, no nie wiem, dla mnie to w ogóle była naj, najbardziej malownicza zatoczka, była e, prześliczna. Były pozostawione atrapy tych wszystkich budynków po pokręceniu po filmów, nawet poznaliśmy jednego rybaka, który gra, e, grał tam. Kogo on tam grał? Rybaka. Rybaka, który grał rybaka w Piratach z Kalejbów, ale tak były trumny wszędzie tak proskładane. To co, to, co też mi się rzuciło w oczy, generalnie zasada jest taka, że gdziekolwiek płynęliśmy łódką, jak tylko rzucaliśmy kotwice, tam cumowaliśmy, pod, od momentalnie przepływało dużo łódek z gośćmi, którzy chcieli handlować, sprzedawać ryby, chleb, bo z chlebem był też duży problem, jakieś tam warzywa. A w tym miejscu podpłynęły do nas dla nas dzieci, które nawet nas nie, nie prosiły o kasę, tylko czy mamy jakieś jedzenie, żeby im dać, może jakąś koszulkę. Jakieś ubrania takie trochę dołujące, że kurczę, jak tam musi być bieda, że oni nawet, oni tak, tak, o takie rzeczy proszą. Nie proszę o kasę, bo tam nie wiedzieli, gdzie, gdzie, gdzie je wydać, tylko o Coca-Colę, o jakieś tam czekolady, takie rzeczy prosili. No, Na szczęście to był przedostatni dzień, także myśmy z laskami tam wy, wy, wy, wyczyściły kuchnię i tym dzieciom się coś dostało. Czyli ta ostatnia zatoczka właśnie to była taka, jak gruba mówiła, najbardziej malownicza w sumie z tego wszystkiego. I ciekawa sprawa była taka, że ludzie byli też natarczywi na, na i dostał się na taki gościu, co tak też właśnie nas tak męczył ciągle o to, żeby, żeby go, żeby z nim z, wziąć go tam, żeby nam pokazał, on nam pokaże to i tamto. I tak na tej swojej motorówce, motorówce takiej łajbie z silnikiem w sumie, nie bez silnika, oni, aha, to było ciekawe właśnie, że na innych właśnie wyspach ludzie mieli silniki w łódkach, a ci tam nie, ci niestety wiosłowali wszyscy bardzo ciężko i ten wiosło bardzo ciężko i nawet czekał na boku parę godzin a żeśmy się zdecydowali go sportem zawołać i tak dalej i tak wszyscy wyglądali na halni ale tak w sumie z drugiej strony teraz jak to widzimy i po tym wszystkim całym takim przeżyciu to wiemy że są bardzo tacy życzliwi ludzie, że naprawdę ten gościu z nami potem wziął nas na, na, potem na przejście się po tej wysepce do takich wodospadów, do góry i szedł z nami, gadał z nami tam różne pierdoły Wreszcie, <grymne> I, i nam mówił właśnie to było ciekawe właśnie, że nam wszystkie drzewa opowiadał co i jak, takie właśnie głupie pierdoły jak gałka muszkatułowa jest tu i, i, i to drzewo jest takie i te, takie, takie, takie proste rzeczy co się bierze, co się tylko widzi właśnie w, w słoiczku zasłyszone a tam to właściwie rośnie na zielono i tak dalej, to jest prawdziwa sprawa także on to nam wszystko pokazywał było bardzo fajnie Gościu spokojnie, po prostu taki bardzo życzliwy człowiek a, obrzed, o, o, obchodził nas tam a, na, te, na te wodospady, które w sumie nie były niczym, co, ale to nie, nie, nie o to chodziło właściwie. Chodziło o to troszkę właśnie, żeby obejrzeć, właśnie wróciliśmy, bo na, tak słodka woda po ośmiu po dniach to było dobre. Właśnie wracaliśmy i tak jak żeśmy widzieli po, po, po drodze, to ludzie mieszkają bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo biednie i chodzą w koszulach, które są brudne i, i tak dalej. Brawo! Po na tych wodospadach tak się zdarzyło, że akurat Jarek, nasz kapitan z Kariną zostali, bo stwierdzili, że oni będą oglądać zachód słońca. Myśmy poszli, 8 osób. Wracamy sobie fajnie drogą i tak dalej. Patrzymy na takim zakolej. Fajny widok jest na zatoczkę i tak się patrzymy i tak się patrzymy i ten nasz katamaran tak naprawdę jest bardzo, bardzo blisko jakiejś takiej drugiej łódki, tak aż za blisko. I nie, troszkę to dziwnie wygląda. No, dobrze, chyba wszystko jest w porządku. Schodzimy na dół, na sam dół, już do tej, do Maryny i widzimy, akarina w bączku na pieprza do, do tego, do łódki. Jarek coś tam krzyczy, Wymachiwanie rękami. Koledzy na łódce, która prawie nas tam już w naszym kadłubie jest w pita. koledzy Francuzi rzucają rękami w każde strony, krzyczą coś tam, co wy robicie? Może tak mówili, nie wiem, bo my nie rozumiemy przecież co mówili, ale na pewno tak mówili. Albo jeszcze gorsze rzeczy. W każdym razie patrzymy się, a nasz katamaran się tak jakoś obrócił dziwnie, to jest właśnie taki problem w, tym, w tej zatoczce, że te prądy jakieś takie są, po południu się zaczynają że one się tak obracają, że trzeba mieć po prostu kotwicę z przodu i z tyłu, no nie da rady inaczej, bo po prostu się tak obracają te, te katamarany, że nie ma szans, musi tak być i mówili nam to, ale no, myśmy niestety myśleli, że nam, na, nas naciągają na, na pomoc, żeby im zapłacić, nie wiadomo co ale okazuje się, że taka była prawda, no ale skończyło się wszystko dobrze, Francuzi całą łódkę swoją mieli, nic się im nie stało, naszej też nic, także wszystko się dobrze skończyło. Generalnie z jednej strony kotwica, a z drugiej strony lina, łańcuch kotwiczny, ileś tam jeszcze lin związanych aż do palmy na brzegu, tak to wyglądało. Ponieważ wiatr się odwraca i prądy jakoś tak to pchają, że to się co jakiś czas dokładnie o 180 stopni odwraca, więc bardzo niebezpieczna sprawa i trzeba jednak było tym lokalom zaufać. A, ale nie byliśmy jedyni, nie byliśmy jedyni. <laughs> Generalnie, jeżeli, jeżeli chodzi o to, kogo widzieliśmy, jakie, jakie narodowości widzieliśmy na, na, na Grenadinach, to przede wszystkim, kurczę, Francuzi. Strasznie dużo Francuzów, większość nich wypuszcza łódki na Martynice, Martinik, na Martinik, tak? ponieważ tam są podobno tańsze, i, a sam stamtąd już daleko nie mają. To jest, no i tam e, chyba dwie kipy Polaków, czy czy Polaków spotkaliśmy i może paru Niemców. Walutą obowiązującą jest Eastern Caribbean, Uh, to jest przylicznik, 1 dolar do. Nie, nie, nie, 1 do 2.6. Jeden, jeden amerykański 2.6 EC e, tak. Chociaż myśmy na przykład z dziobkiem wymienili niechcący pieniądze na Barbadosie. Mieliśmy e, dolary bar, Barbadoskie, ale one były akceptowane tak samo na, na Karaibach. Co wam ja jeszcze powiedzieć, trzeba strasznie uważać na... Trzeba się targować po pierwsze, jeżeli nie kupuje się w sklepach, tylko na straganach, trzeba się targować, bo goście lubią naciągać ceny, tym bardziej, że wiedzą, że my z reguły i tak będziemy płacić dolarami, oni sobie taki, taki przelicznik dadzą i, i tak cenę podwyższą, żeby wyjść na swoim. E no. I taka rada jedna dla wszystkich, którzy wpływają na rejsy jakieś miejsca, gdzie się jest odciętem trochę i ma jakieś choroby, tak jak ja, żeby zawsze zabierać ze sobą wymagane leki. Wiesz, ja nie zabrałem ze sobą wymaganych leków, które powinienem zażywać na nadciśnienie i jak dostałem w ostatnią cholera noc dostałem takiego nadciśnienia, że myślałem, że umrę, że zatoka Woli -E będzie moim miejscem wiecznego spoczynku. W ogóle masakra. Więc szedłem na brzeg, bo to już było na sam Vincent, więc po drugiej stronie wyspy 20 km dalej, czy tam 30, 20 mil dalej był już szpital. I z do tego szpitala jakoś dojadę, bo na, na brzegu widziałem dwa, dwie sztuki samochodu. Więc o godzinie pierwszej czy drugiej stwierdziłem, że będę jechał do szpitala. Więc e, zszedłem chyba z Tobą, czy z Mariuszem. Z Mariuszem zszedłem na brzeg. No zobaczyłem, tam ktoś nie więc Zaczęliśmy trochę tam chodzić dookoła. żeby mnie nie przyszedł do tego szpitala. Ja w stanie naprawdę przymierającym. I spotkaliśmy dwie sztuki psa i jedną sztukę świnie, świni dzikiej. Tak, ja, to w ogóle ze świniami było śmiesznie, ponieważ w tej pięknej, malowniczej boskiej zatoce, gdzie zacumowaliśmy, tam gdzie właśnie krędzili piratów z Karaibów, wieczorem okazało się, że była farma świni. Ale nie nie dość, że, nie dźwięk dźwięk. że po prostu dźwięki wydawały straszne, jakby je tam zażynali też momentami jak wiatr zawiewał, a myśmy siedzieli na zewnątrz na, na, na łódce, to po prostu tak śmierdziało. No strasznie. No strasznie. Ja nie wiem czy ja z tego zapachu nie dostałem tego nasciśnienia w ogóle. Normalnie temperatura 30 stopni to jest już trzeba było bulaje zamykać, się zżygać można było normalnie. Sra nie to uroki, no uroki, Cy cywilizacja białego człowieka, przepraszam. No, normalnego. Zapachy po prostu. Agnieszka, odczytaj ten. Nie odczytam. Nie. nie. A, jeszcze... Um, co myśmy to robili? A, jak wciągaliśmy dingi. Ta łódka miała bardzo dużych tak zwanych... To bardzo duże tak zwane design flows. Czyli rzeczy były niedopracowane, były nieergonomiczne, typowo po francusku zrobione, nie po to, żeby działały. Goń tylko po to, żeby był, tylko żeby były ładne na przykład. Tak była właśnie łódka zaprojektowana po francusku. Nie żeby działało, tylko żeby było ładne. Więc dużo rzeczy po prostu nie działało. Po drugim dniu właśnie wypłynięcia jakoś tak się zdarzyło, że po pięknym, przepięknym, najpiękniejszym dniu na Mystique Jakoś tak zdarzyło, że na drugi dzień wypłynęliśmy i zaczęło troszkę kropić i w oddali jakoś tak, jakieś ciemne chmury i tak dalej było, a my właściwie na, ten, na to południe mieliśmy płynąć, gdzie te wszystkie brzydkie chmury były. No więc płyniemy na te chmury i tak dalej i z biegiem czasu po godzinie na, na żaglach coraz gorzej się robi. I tak Właśnie taka sytuacja cała kompletnie karaibska, że nadchodzą bardzo szybkie te chmury, z tyłu widzimy przepiękne przepiękne słońce co zostawiamy za sobą i wchodzimy w tę ciemność całą taką dosyć nieciekawą, wielkie, wielkie się zaczynają robić fale i tak dalej i decyzja pochodzi, żeby troszkę żagle zrefować bo bo schodzi właśnie zaczęło się no nie całkiem ale zaczęło się Fox rolowany, grot i idziemy. 30 wiało no, dosyć nieźle. W sumie trzeba powiedzieć, że jeden następny taki problem na tyłuce to był taki, że niestety ten wiatromierz nie działał zbyt dobrze, więc niestety nie wiedzieliśmy za bardzo co się działo. Niby pisało, że było 5, ale nikt nie wierzył, że to było 5. To było raczej 15 albo 25. To było wszystko takie, rzucać lotką i sobie wymyślać, co, co, co, co ten wiatromierz mówił. No ale była taka okazja właściwie, żeby w sumie wyciągnąć swoje... Sztormiaki. Tak, sztormiaki nasze różnokolorowe i żeśmy stali na tym na pokładzie tam i Jarek za sterem, a myśmy się patrzyli dosyć tak ciężko i lał deszcz, ostry. Chodziliśmy na falach takich naprawdę dwu, 3 metrowych co było ciekawe. Z boku była inna łódka z boku. No, z boku była inna łódka, co w ogóle z w innym kierunku zaczęli uciekać w końcu z tego miejsca. I to był taki jeden moment właściwie, gdzie zaczęło się wszystko robić tak ciekawiej. To nie były właśnie Wyspy dziewicze, gdzie wszystko było jak po maśle właściwie i fale nie przekroczyły 20 cm i wszystko szło po prostu aż za dobrze. Tam dopiero zaczęły się dziać takie rzeczy, co jeden by oczekiwał właśnie żeglując, tak naprawdę żeglując. I chyba właśnie tam takie coś się stało, że to tak chyba przełomowy moment jest, gdzie właśnie, gdzie ktoś nie chce tego robić, to mówi nigdy więcej. Dajcie mi spokój, chcę być na lądzie, zostawcie mnie w spokoju. Ale drugi znowu jak to zobaczy, to mówi, aha, teraz to widzę, aha, teraz to będziemy pływać. I chyba wtedy właśnie się człowiek właściwie tak zaraża bakcylem takim pływackim i takie właśnie coś mnie też chyba złapało wtedy. I myślę, że będzie lepiej teraz. Od tego, od tego lata planuję właśnie coś więcej robić i tak dalej. Także zobaczymy, co, co, co z tego wyjdzie. Ale mówiąc dalej o, tej, o tym przejściu, to, to było właśnie takie najbardziej ciekawe właśnie przejście, gdzie siedząc, stojąc na, na tym na, na pomoście, tam widać z boku, w pewnym momencie można było zobaczyć na bok, na lewy bok i nagle fala była powyżej, powyżej siebie samego, czyli za, za, za, zakryła horyzont i ona schodziła. To były długie fale oceaniczne, mimo wszystko tak dosyć ciekawie to wszystko wyglądało. Przeżyliśmy to i wszystko się dobrze skończyło, ale to było akurat taka jedna, takie jedno przejście, co zapamiętamy i wszyscy to przeżyli tak dosyć poważnie. To było takie żeglarskie przeżycie dla wszystkich. No, fa fajnie, fajnie było, bardzo fajnie było. No też nie, nie, nie, nie było aż takiego strasznego snu. Ja już tak strasznie, że, fale, że fale były tam no ciut większe niż były, niż 2-3 metra, były spore fale, były. ale nie mały się, było... W rządku. były długie, także było okej, okay, ale no, nie, przepraszam, dawa, dawało troszkę <grafię> popalić, no, generalnie. I to chwilkę, bo te to, to, to, to skwole tam trwają, te, w najsilniejszym czasie to może z pół godziny, nie? Z pół godziny, to nie jest takie długotrwałe, to nie jest taka walka straszna, tylko z pół godziny no, on przechodzi już parę godzin później już jest w ogóle słońce, no, także... Tylko, że nie, no, autentycznie, ten dzień to tak wiało, naprawdę, to cały dzień wiał, już potem, nawet jak byliśmy na tej wyspie Mayru, widać było po drugiej stronie wyspy, tam, gdzie właśnie po nawiecznej stronie wyspy, było widać naprawdę duże morze, ciągle jeszcze, także no, fajnie. A jeszcze jedna, e, jeszcze jedna informacja może o nurkowaniu mniej więcej tam, także po, po na przykład... Taka sprawa jest, bo próbowaliśmy dowiedzieć się dużo informacji na, na internecie, jak to wygląda, o nurkowaniu. I w sumie to ciężko znaleźć informacje o nurkowaniu, jeśli właśnie się wynajmuje swój własny jacht, ma troszkę tam sprzętu, powiedzmy to troszkę tam więcej komplikacji w, w sensie, że... Trzeba się zatrzymać, żeby na, nabić, nabić, nabić powietrza i tak dalej. To jest tam parę komplikacji tego, to nie, nie ma takich właściwych informacji dużo na, na, na internecie i tak dalej. Głównie ludzie jedzą do, je, jeżdżą do jednego miejsca, są tam z jakimiś operatorami, oni ich wożą, wożą tam i z powrotem i tak dalej, tak to wygląda. Więc tak na przykład jedna rzecz, na przykład tam się, co tam się dobrze zorganizowana, to jest to, że wszystko jest na radio, na kanał 68, Wszyscy się wywołują i tak dalej, więc na przykład na Tobago Keys jak byliśmy, to chcieliśmy tam iść na, na, na nurkowanie, na ten horseshoe, co jest niby pięć gwiazdek, jedne z najlepszych nurkowań gdziekolwiek, więc stoimy sobie na kotwicy tam w pięknym miejscu i na 68 wywołujemy uh, dive shop, który jest na Union Island. Oni odpowiadają oczywiście i z nimi się można dogadać, że jesteśmy tu i tu, na przykład w takiej ciśninie i chcielibyśmy nurkować, mamy tyle ludzi, potrzebujemy tyle butli i po prostu z nimi się można dogadać i na drugi dzień oni o na przykład 10 rano przyjeżdżają motorówką, mają butle, mają tam dwa sprzęty, które nam akurat brakuje, wzięli nas 8 osób na, na pokład, z łódki, zawieźli nas na miejsce, gdzie jest do nurkowania. Tam żeśmy zeszli na około 35 minut, ponurkowali, wrócili nas z powrotem, wzięli nawet nasze puste butle i zawieźli do, do swojego szapu tam, gdzie żeśmy się umówili, że na drugi dzień przyjedziemy i po prostu odbierzemy je na nich. Także wszystko to wygląda tak, że Ludzie są bardzo słowni, można się dogadać, oni mają swój biznes, więc to nie, oni, oni tam nie są e, tam po to, żeby kogoś skantować e, na takie głupie rzeczy. To się można bardzo łatwo z nimi dogadać i to tak właściwie działa wszystko na, na radio i bardzo jest sprawnie to wszystko zorganizowane. innej beżki troszeczkę. Jest, jest problem z informacją pogodową generalnie, bo nie ma typowych kanałów na radiu, gdzie jest cały czas pogoda podawana dla tamtego obszaru, ale tak. Są metody na sprawdzenie pogody następujące. Wszędzie jest zasięg telefonów komórkowych, więc jeżeli się ma internet, a i w niektórych miejscach, przy, przy niektórych wyspach jest nawet Wi-Fi stąd na kotwicy można złapać zasięg i można sobie wejść na stronę wxcarib.com bodajże, albo caribwx.com, nie pamiętam dokładnie. Jest karaibska pogoda, łącznie z okresem fali podana, także naprawdę porządna pogoda, ale tylko raz dziennie update'owana, także raz dziennie, aktualnie są pogody. Poza tym jest człowiek, którego imienia nie znam, który zawsze o 6.30 do 9.30 jest na radio. chyba też na 68, albo na, na, na, na, na, na, na, to chyba na 68, to trzeba sobie sprawdzić dokładnie, i odpowiada na pytanie. Najpierw podaje dokładną informację pogodową, i potem odpowiada na pytanie aktów różnych będących w zasięgu jego radia. Nie wiem, ale gość jest genialny, angielski akcent, no fazę jest naprawdę super. I można się go zapytać tak, po, po jego standardowych wiadomościach informacji pogodowej można zadać mu dowolne pytanie, na przykład gdzie możemy sobie nabyć butler, albo gdzie możemy kupić makaron, albo gdzie jest szpital. Takie, takie rzeczy można go zapytać, on na wszystko z chęcią odpowie. Jest naprawdę totalna angielska kultura, brytyjski akcent. W ogóle podobał mi się koleś i dzień w dzień po prostu był na tym radiu i, i, i chyba zupełnie bezinteresownie, Zupełnie bezinteresownie pomagał wszystkim jachtom po prostu. Właśnie 6.30 bodajże, 6.30 rano on, on zaczynał swoją transmisję i tak do 9.30, ze 3 godziny go ludzie męczyli spokojnie. Także naprawdę w porządku, gościu. Musicie znaleźć sobie sami, jeżeli chcecie tego użyć, bo naprawdę nie znam jego imienia, ale gościu, naprawdę super. To może ja teraz zmienię temat, jeszcze bardziej rozrywkowy. E, jak rok temu na BVI e, e, naczelnym trunkiem była Painkiller, w tym roku naczelnym trunkiem był Rum Punch, tak? W, tym, w tym e, paliłaś, się Tak, paliłam. E, czyli generalnie też mieszanka soków z rumem, ale no, no to, Słuchajcie, jeżeli jedziecie na Karaiby, od rumu nie uciekniecie, rum jest wszędzie, rum jest tani, na, na, na łódkę rum jest dobry. E, to po pierwsze, po drugie, tam parę osób się mnie pytało, także jeszcze powtórzę. E, Olimpiada poślizgowa już była, tak to mówiłam o naszym Deku, bo prostu statystyki były boskie. E, bo, bo parę osób się mnie pytało, że e, jakbym porównała oba wyjazdy, BVI i więcej do tego się nie da porównać. Zupełnie dwa inne, inne wyjazdy. Pierwsze było takie spontaniczne. E, BVI, czyli, czyli, czyli Brytyjskie Wyspy Dziewicze. E, zupełnie dwa różne miejsca, e, inne i zupełnie inne klimaty wyjazdów. Generalnie za rok planujemy już e, troszeczkę hardkorowo, bo myślimy o Grecji e, cyklady, dekady, Turcja na Monohulu, czyli będzie jeszcze więcej e, wymiotujących osób na Łódce, ale będzie ciekawiej. No i taki mam apel do ludzi, bo na pewno słuchana spory ludzi, którzy e, być może żegluje, być może żeglowało kiedyś. Jeżeli, jeżeli na przykład w Polsce żeglowaliście, chcielibyście tutaj sobie troszeczkę się pobujać, wejdźcie na stronę, na, na European Sales Group, tam mamy, mamy zdjęcia, mamy filmiki, mamy informacje, kiedy są spotkania i na pewno będzie się dużo działo w tym roku, także, także miejcie to na uwagę i sprawdzajcie nas na, na www.european-sales-group.com. Nie, to nie jest reklama, tylko mówię to, to, co naprawdę myślę, to, że kurczę, nie ma, nie ma co siedzieć w mieście, w betonach, ludzie, korzystajcie z życia, nie wstydźcie się, czasami nawet fajnie jest wpaść, po prostu posiedzieć na ulicy, uprawiać tak zwany yachting, czyli przysiedzieć przy deku i popić piwko i po, po, poopowiadać różne historie i na pewno będzie śmiesznie, także śmiało zapraszamy. E, dobra, to ja już się z wami żegnam, dziękujemy za wysłuchanie e, pod oddzaję Dawida. No tak, bo no, niestety tacy z nas, e, o, e, tak tego że nie wymieniliśmy, kto był z nami na e, Numer jeden nasz kapitan Jarek, e, Jarek e, Forever. Na podnośniku jest e, tak, Jarek oczywiście miał, była już przeprowadzone jedna audycja na podnośniku, na pewno, na pewno jeżeli słuchaliście to życie to, to Jarka, kapitana Bałtyckiego. E, Jarek z Karinką, czyli e, kapitanową. Pierwszy oficer, Remek, który, kurczę, też tak się udzielał na łódce, naprawdę było to niezastąpione. Remek był z Algą, swoją żoną. Był Dawid, który tutaj się opowiadał o Didrze, która siedziała obok, ale nie zabrała głosu. I pewnie po prostu chciała Wam podarować czasu spędzonego na tłumaczeniu z angielskiego na polski. Byliśmy my, czyli Grubi, Krzysiek i Aga i była oczywiście nasza para Niedźwiedź i Mariusz. <głos> I Mariusz w tym roku już nie musiał słuchać Edyty Gaper, Kocham Cię życie, ponieważ był bardzo grzeczny tym razem i nie nurkował sam Skaka. i nie doprowadzał nas do szerskiej pasji. Chociaż co, skakał? Gdzie skakał? Skakał, tam na tej <głos> A, Tak, ja, Mariusz oprówał inne sporty na Łódce. A, było strasznie śmiesznie, no, także polecamy. Pobiec jeszcze... Do widzenia, co Podsumowując, podsumowując, no to oszczędności trzeba wykonać jak najszybciej. Do kieszeni rzucać, odkładać kasiorę, no bo to jest, bez tego się nie da. Spakować tubsko w samolot. Przygotować sobie ten, no i działać tam po prostu, bo nie do tam. Teraz gdzie jedziemy następny no, ten mówiłam. mówiłaś, no do Grecji. Ale generalnie to jest ciężki plan, bo to strasznie krótkoterminowe, napięte jak baranie jaja. No. No dobrze, więc to by było na tyle właściwie. Wszystko się skończyło bardzo dobrze. Wyjazd był przepiękny. Po Wyspach Dziewiczych chyba mówiłem w pewnym momencie, że było coś takiego, że to były najlepsze wakacje, jakie miałem w życiu. Kiedykolwiek. Ale to właściwie dorównało i nawet chyba przywyższyło. Przez to właśnie, że robiliśmy to nurkowanie. Nurkowanie polecamy wszystkim. Jest bardzo prosta sprawa. Trzeba dobrego instruktora sobie znaleźć, zrobić, zrobić uprawnienia i tak dalej. To jest, nie jest trudna sprawa, a dodaje właśnie bardzo, bardzo dużo zabawy na całą imprezę. A w sumie zrobiliśmy trzy nurkowania takie prawdziwe, jedno takie sprawdzające, ale to wystarczyło wszystkim na, na, na bardzo poważną, e, fajną zabawę. I bardzo, bardzo wszyscy są przygotowi na następny raz. To więc właściwie tyle i do następnego razu. No i oczywiście dziękujemy Góralowi, założycielowi, e, e, tak, podlizujemy się Góralowi. teraz z European Sail, Sailor's Club. Group, <laughs> Group, grup, przepraszam. Grup to nie żaden klub, tylko grupa. <laughs> Także Euro Euro, Europejstyczna e, gru, no, no. <laughs> grupa żeglarska. I zapraszam do dołączania się do nas na wszelakie regaty, rejsy i inne, inne imprezy kulinarno e, rozrywkowo próżnicze <laughs> Dokładnie. To chyba tyle już tego, nie? <laughs>